Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Apel ministra Żurka do prezydenta o przyjęcie ślubowania od wszystkich sędziów wybranych do TK. O kilka groszy wzrosną jutro ceny paliw. Każdego dnia maksymalną cenę ustala minister energii. Prezydent Trump wygłosi jutro orędzie. Powie w nim, że USA rozważają opuszczenie NATO. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. O jak najszybsze przyjęcie ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje do prezydenta minister sprawiedliwości. Dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie prezydenta. Działania Karola Nawrockiego mogą być niezgodne z konstytucją, podkreśla minister Waldemar Żurek. Wszyscy zostali wybrani prawidłowo. Wszyscy są tak. Takimi samymi sędziami trybunału. W Polsce to parlament wybiera sędziów. Prezydent nie może sobie wybierać według własnego widzi mi się, kogo chce widzieć w Trybunale Konstytucyjnym, więc ja apeluję do pana prezydenta, żeby jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę, tak żeby Trybunał mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym wypadku będzie to oczywiste złamanie konstytucji. O podanie terminu przyjęcia ślubowania prosi czworo sędziów wybranych w marcu na do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją prośbę zawarli w listach wysłanych do prezydenta. Tak zrobili Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Zostałem wybrany w ten sam sposób jak sędziowie, którzy złożyli ślubowanie dzisiaj i chcę jak najszybciej rozpocząć wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla sędzia Markiewicz. Szef Kancelarii Prezydenta wyjaśnia, że zaprzysiężeni dzisiaj sędziowie Będkowska i Szostek nie angażowali się, tu cytat, w działania o charakterze politycznym po żadnej ze stron. Mechanizmy, które rząd wprowadził w związku z kryzysem paliwowym są skuteczne, tak ocenia minister energii. Miłosz Motyka zapewnia, że nie ma ryzyka przerwania łańcucha dostów, dostaw surowca do Polski. Jak dodaje obecnie, rząd nie przewiduje wprowadzenia ograniczeń w dostępie do paliw na stacjach. Sytuacja na rynku paliw jest bardzo dynamiczna, ceny za benzynę i olej napędowy cały czas będą się wahać, mówi minister Motyka. Faktem jest, niepodważalnym, ubytek w podaży surowca, ubytek w podaży też gotowych paliw na rynku jest gigantyczny. Póki się konflikt na Bliskim Wschodzie nie zakończy, póki nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus, póki moce rafineryjne nie zostaną przywrócone, dopóty te ceny dalej będą podlegały gigantycznym wahaniom i zmianom, które wymagają reakcji rządu. Jutro litr benzyny i oleju napędowego mają być droższe o 4-5 groszy. Maksymalne ceny paliw codziennie ustala minister energii. Teraz najnowsze informacje z Łodzi. Służby zatrzymały tam uzbrojonego mężczyznę, który rano wtargnął na teren jednej z fabryk. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Negocjacje trwały długo, prowadzili je policyjni negocjatorzy. Wszystkie działania były ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy bez narażania życia i zdrowia innych osób. Mężczyzna został zatrzymany, informuje łódzka policja. Prezydent Donald Trump rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Na razie amerykański przywódca mówił o tym w wywiadzie dla jednej z brytyjskich gazet. Te słowa zamierza powtórzyć w orędziu, jakie wygłosi w nocy czasu polskiego. W rozmowie z agencją Reutera prezydent Trump zapowiedział też, że Stany Zjednoczone, tu cytat, dosyć szybko opuszczą Iran, ale jak dodał, mogą powrócić, jeśli będzie taka potrzeba, by przeprowadzić punktowe ataki. Trump nie podał terminu zakończenia operacji na Bliskim Wschodzie. Poparcie Donalda Trumpa wśród Amerykanów jest rekordowo niskie. 35% pytanych jest gotowych głosować na niego w kolejnych wyborach. To najniższy wynik w historii urzędującego prezydenta. 58% ankietowanych negatywnie ocenia jego rządy. Mają na to wpływ niespełnione obietnice wyborcze, uważa amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdaniem doktora Karola Szulca, Trump może zacząć zachowywać się irracjonalnie i wywołać kolejną wojnę dyktatorzy, a on jest dyktatorem, tylko funkcjonujący w warunkach demokratycznych wciąż jeszcze. Dyktatorzy, którym odsuwa się perspektywa przedłużenia władzy, zaczynają zachowywać się racjonalnie. To dotyka na przykład teraz e, Wiktora Orbana, no i to zaczyna powoli dotykać Donalda Trumpa. Kolejna wojna, na przykład Kuba. Ja widzę tutaj potencjał na realizację e, no chorego, niezaspokojonego ego właśnie Trumpa. To jest cel dla nich bardzo łatwo, wiele bliższy, nieobarczony takim ryzykiem, znacznie większym poparciem w, w Stanach Zjednoczonych. Większość Amerykanów negatywnie ocenia wojnę z Iranem. Dwie trzecie uważa, że Stany Zjednoczone powinny dążyć do jak najszybszego jej zakończenia. Tak wynika z najnowszego sondażu Reuters-Ipsos. Na koniec, mimo wiosny, zimowy klimat, tak jest w Tatrach, zasypane śniegiem schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest odcięte od świata. W górach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Przebywający w schronisku turyści są bezpieczni, mamy zapasy żywności, mówi gospodyni schroniska Marychna Krzeptowska. Jakby no na pewno nam to jedzenie wystarczy na ten czas, który będzie no niemożliwy transport kolejnych rzeczy. Przybywa aktualnie kilka osób w schronisku poza naszą ekipą. Dosłownie pięciu turystów mamy, no ale sytuacja jest spokojna, atmosfera przyjazna, także wszystko u nas dobrze. Turyści pozostaną w schronisku do czasu poprawy warunków i ponownego otwarcia szlaków. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy w przeważającej części kraju będą przymrozki. Alert IMGW obejmuje 11 województw na północy, zachodzie i w centrum. Temperatura spadnie tam 3 stopnie poniżej zera przy gruncie do minus 7. Na południu i południowym wschodzie popada słaby deszcz, w górach będzie sypał śnieg. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry pokażą od 3 do 5 stopni. W centrum i na północy od minus 2 do minus 1. 7 minut po godzinie 17. Czas teraz na informacje z regionów. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A zaczniemy od samochodów i benzyny. Kolejki aut od rana ustawiają się bowiem do stacji benzynowych na pograniczu. Premier chwali się, że mamy najtańsze paliwo w Europie, a korzystają z tego nie tylko polscy kierowcy. Przenosimy się do strefy nadgranicznej, do zachodnio zachodniopomorskiego, gdzie jest reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, można powiedzieć, że to, że nasi sąsiedzi, w tym Niemcy, tankują w Pol na, na polskich stacjach to właściwie e, nic nowego, ale Obstrem. rozumiem, że sytuacja mimo wszystko co nieco się zmieniła. Tak, zwykle Niemcy przyjeżdżają do Polski tankować przy okazji dużych zakupów, które robią w przegranicznych marketach czy na przegranicznych bazarach. Teraz natomiast kolejki, to jest nietypowe, ustawiają się na stacjach benzynowych już od świtu. To oznacza, że nasi zachodni sąsiedzi przyjeżdżają specjalnie po paliwo. Jak poznać, że mamy do czynienia z tankującym Niemcem? Ano wlewa pełen bak benzyny, pełen bak oleju napędowego i jeszcze wyciąga z bagażnika wielki kanister, do którego leje paliwo po to, żeby ta podróż jak najbardziej mu się opłaciła. Dzisiaj od rana, naprawdę od godziny siódmej na przejściu, tuż za przejściem granicznym w ubieszenie na stacjach komplet obłożenia Wszystkie dystrybutory, dystrybutory niemalże non-stop zajęte, a nawet były momenty, kiedy do tych dystrybutorów ustawiały się kolejki po kilkanaście, po dwadzieścia samochodów które z kierowcami, którzy chcieli skorzystać z tej rekordowej różnicy w cenach paliw. Ta różnica sięga już nawet jednego euro w porównaniu do tego, ile kosztuje obecnie paliwo za naszą zachodnią granicą. Tych paliwowych turystów jest naprawdę wiele, ale co ciekawe, przy dystrybutorach przez cały dzień spotkałam dosłownie kilku Polaków i oni potwierdzają moje obserwacje. Dzień tam, czy dwa przed tą obniżką to pewnie ich nie było tak dużo. nie, No a teraz to... Widać, od samego rana. Więcej teraz Niemców przyjeżdża, odkąd jest trochę taniej? Widać. Tylko my po polsku rozmawiamy tutaj. Straszna kolejka, prawda? Prawda, sami Niemcy. Myśli pan, że to przez święta, czy przez to, że jest taniej po że prostu? Jest taniej. Dowiedzieli się, wykupią nam wszystko. Powinny być ograniczenia, nie powinni kupować. Przecież jak my mamy, to nasz rząd dopłaca do tego, a nie ich rząd. No, no bardzo dziwnie, bo jak przyjechałem dzisiaj rano, to wszystkie dystrybutory były zajęte. Myśli pan, że to dlatego, że idą święta i tankują przed świętami, czy dlatego, że się dowiedzieli o obniżce? No problem cen w Niemczech paliw jest bardzo duży, bo cena e, diesla wynosi 2,32 euro za litr, a cena benzyny jest też powyżej 2 euro. Prawie euro różnicy. Między ceną polską a niemiecką jest euro różnicy, tak. E, myśli pan, że wystarczy nam paliwa? Wydaje mi się, że tak. Powinny być jakieś limity? W końcu no, my dopłacamy do tego paliwa. Uważam, że nie powinno być limitów, chyba że dojdzie do rzeczywiście e, braku e, surowców naturalnych. To wtedy te limity byłyby wskazane. Takie limity, jak słyszeliśmy dzisiaj od ministra energii, e, są rozważane. E, być może, jeżeli sytuacja na pograniczu pokaże, że będą konieczne, że tych... E, paliwowych turystów jest tak dużo, że są wręcz braki w dostępie do paliwa w przygranicznych miejscowościach, to być może wtedy resort zdecyduje się na to, żeby wprowadzić jakieś ograniczenia. No i pytanie, jak takie ograniczenia egzekwować? Rozmawiałam z właścicielami stacji benzynowych i oni mi mówią, że oni nie bardzo sobie to wyobrażają w praktyce, no bo co? Postawią pracownika przy dystrybutorze, który będzie tankować, będzie sprawdzać, ile taki obywatel Niemiec, Czech czy Litwy wlewa paliwa do baku. Nie ma tylu pracowników na stacjach. Jeżeli ktoś wleje więcej niż powinien, to co w tej sytuacji zrobić? Kazać mu odlewać? To też jest kompletnie niepraktyczne, więc no pytanie, w jaki sposób resort, jeżeli będzie chciał wprowadzić takie rozwiązanie, to w jaki sposób z tego korzysta. Sami Niemcy mówią, że no już od wielu tygodni tankowanie w Niemczech jest tak horrendalnie drogie, że zwyczajnie się im to nie opłaca. Kto mieszka względnie niedaleko polskiej granicy, to już jest jego zwyczaj. To te kilka dni bierze kanister, wsiada w samochód i wraca z bakiem i zapasem paliwa do Niemiec. Na sytuację na polskich stacjach paliwowych, tych przygranicznych stacjach obserwowała Aneta Łuczkowska. Bardzo dziękuję. I teraz informacja, która niestety niewiele ma wspólnego z dzisiejszym świętem. Przypomnę pierwszy dzień kwietnia, ale to jest jak najbardziej na poważnie. Chodzi o kierowców podróżujących autostradą A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, którzy od dziś muszą niestety trochę głębiej zaglądać do portfeli. Od dziś bowiem obowiązują nowe stawki za przejazd tym ponad 60-kilometrowym odcinkiem trasy. O ile wzrosły opłaty i dlaczego wzrosły? Odpowiedzi na te pytania zna Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice, który jest już z nami dzień dobry. Dzień dobry. Choć brzmi to jak prima aprilisowy żart, to niestety nim nie jest. A czwórka Katowice-Kraków od dziś znowu jest droższa, czyli więcej płacimy na bramkach w Brzęczkowicach i w Balicach. Jak wyjaśnia Daniel Gryt, rzecznik koncesjonariusza, czyli spółki StalEksport Autostrada Małopolska, powodem podwyżki są m.in. rosnące koszty utrzymania. Spółka podkreśla, że zmiany są znacząco niższe od maksymalnych dopuszczalnych stawek wynikających z umowy koncesyjnej. Dla samochodów osobowych nowa stawka w kawy wyniesie 18 zł. Z kolei dla pojazdów ciężarowych 55 zł. Kierowcy samochodów dostawczych zapłacą 32 zł. Daniel Gryt dodaje także, że wyższa opłata to też efekt prowadzonych inwestycji. Dzięki inwestycjom realizowanym przez grupę Stalexport Autostrady, strona publiczna przejmie trasę po 15 marca 2027 roku w standardzie nowej drogi. Po zakończeniu wszystkich prac autostrada pomiędzy Katowicami a Krakowem będzie posiadała nową i wytrzymałą nawierzchnię. Jeżeli chodzi o podwyżkę opłat za przejazd, to zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest ona niezasadna, szczególnie biorąc pod uwagę wysokie podwyżki wdrożone w poprzednich latach. Jak powiedział mi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, uderza przede wszystkim w kierowców i w branżę transportową. A jej skutki mogą sięgnąć dalej, wpływając na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyższe stawki zniechęcić mogą kierujących, zwłaszcza pojazdami ciężkimi, do korzystania z autostrady i przenieść części ruchu na lokalne drogi, które już dziś są mocno obciążone. Warto przypomnieć, że prawo koncesjonariusza do podwyższania opłat wynika z umowy podpisanej pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a GDDK i ja nie ma realnych narzędzi, by taką decyzję zablokować, jeśli mieści się ona w ramach tej umowy. A że się mieści, no to trzeba to niestety przecierpieć. Dobra wiadomość jest taka, że za rok, o tej porze zarządcą A4 na odcinku Katowice-Kraków będzie już Generalna Dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Wedle zapewnień kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony będą mogli poruszać się tym odcinkiem bez opłat, co już cieszy między innymi władze Sosnowca. Mówił na antenie Polskiego Radia Katowice rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu właśnie, Rafał Łysy. Z punktu widzenia Sosnowca to jest ważne, bo tak. może się skończyć tym, że na DK94, która przebiega Będziemy... przez Sosnowca, a przecież komunikuje naszą aglomerację z Krakowem, tak. będzie tych samochodów mniej. Brak opłat to jedno, szykuje się bowiem rozbudowa autostrady. 4, co potwierdził Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Planujemy rozbudowę, ponieważ spodziewamy się tego, że ten ruch diametralnie się zwiększy po naszym przejęciu, dlatego przed nami rozbudowa blisko 120 km tej autostrady. Poszerzymy tam jezdnie, przebudujemy węzły, nowocześnimy obiekty inżynierskie oraz przygotowujemy całą infrastrukturę do rosnących potoków ruchu. Aneksy do programów inwestycyjnych zostały już uzgodnione i przygotowane przez ministerstwo. Ministerstwo infrastruktury i cały ten odcinek został podzielony na trzy niezależne odcinki. Jest to, jeśli chodzi o województwo śląskie, od granicy województwa opolskiego do węzła Brzęczkowice oraz od węzła Brzęczkowice do Byczyny i później w Małopolsce jest od, to od węzła Byczyna do Balic. Zaawansowane prace tam się toczą, projektowe, jak również związane z badaniami natężenia ruchu. Wszystkie te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane, a Rozbudowę planujemy na lata 2030 z perspektywą do 2033 roku, oczywiście po zapewnieniu finansowania i po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych. Dodam, że średnio na dobę odcinkiem Katowice-Kraków przejeżdżało w ubiegłym roku ponad 50 tysięcy pojazdów. To czteroprocentowy wzrost, patrząc na liczby dotyczące roku 2024. A te wszystkie liczby i informacje zebrał Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękuję. I teraz kolejna informacja, którą można by było uznać za żart, gdyby nie to, że jest jak najbardziej prawdziwa. Żeby zagłosować trzeba wziąć urlop. Skarżą się mieszkańcy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodzi o terminy zebrań walnego zgromadzenia, które zaplanowano w dni robocze o 10 rano. Głosujący i kandydaci nie gryzą się w języki i mówią o gigantycznym skandalu, a rozmawiał z nimi Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry. To powiedz, o co chodzi w tym zamieszaniu? No, to może na początek wyjaśnię kontekst, bo Spółdzielnia Mieszkaniowa, ta poznańska, jest jedną z największych w mieście. Zrzesza blisko 19 tysięcy członków. To tyle, ile mieszka w Kole albo w Rawiczu na południu Wielkopolski. Co roku musi się odbyć walne zgromadzenie, zebranie zazwyczaj podzielone na kilka części, no i w tym głosowaniu można na przykład odwołać zarząd, a raz na trzy lata wybierany jest skład poszczególnych rad osiedli no albo rzeczywiście członków Rady Nadzorczej. Te same zasady dotyczą też innych spółdzielni, to żadna nowość. Być może państwo też mieszkacie na jednej z takich spółdzielni. No i w ostatnich latach walne zgromadzenie spółdzielców w PSM, w tej spółdzielni, o której mowa, było podzielone na kilka zebrań. Tym razem odbędą się dwa, a to co dodatkowo oburza zapytania. To jest termin tego zgromadzenia, jednego i drugiego, posiedzenia, na których będą wybierani członkowie rad osiedli, no i właśnie tych wspomnianych rad nadzorczej odbędą się w piątki i w poniedziałki, 17 i 20 kwietnia, no właśnie, o 10 rano. To skandal komentują głosujący i kandydaci, z którymi rozmawiałem. Proszę posłuchać. To jest w miarę nowe osiedle, mieszka bardzo dużo młodych osób i jest to dla nich po prostu no, nie, nierealne no jest... dostać się w takich godzinach na walne zgromadzenie. Trzeba wziąć u wolne. Chyba liczą na niedużą frekwencję, ale o 10 rano, no to ja też bym nie liczył, że przyjdą tłumy. Prawa jest zupełnie czytelna. W godzinach pracy nie będą mogli przyjść masowo właściciele, czyli ogranicza się frekwencję dyspozycyjni. Zosta zostają członkowie tzw. klubów osiedlowych, tak? którzy korzystają z mienia spółdzielczego. Tak, jakby było wszystko ustawione i tylko do wiadomości. No, no niech pan pomyśli, no jak tak można. A jak swoje decyzje w takim razie tłumaczą przedstawiciele spółdzielni? No i właśnie ten, ten mhm. zaskakujący wybór godziny 10 rano. Zaskakujący, tak. No, to jest rzeczywiście delikatne słowo. Rzeczniczka prasowa Dorota Wesołowska przekonuje, że zmniejszenie liczby zebrań do dwóch to jest efekt między innymi oszczędności. Rok temu na pięć takich spotkań wydano 140 tysięcy złotych. No, prawie 30 tysięcy na spotkanie, rzeczywiście sporo. Tłumaczę również, że wczesna godzina to jest tak naprawdę pójście na rękę większości spółdzielcom. Tak tłumaczyła to w rozmowie ze mną. Około 70% naszych członków są to osoby w wieku około 60 lat. Więc tutaj wychodzimy naprzeciw większości naszych członków. Proszę pamiętać, że procedowanie tak dużej ilości punktów dotyczących wannego zgromadzenia bardzo jest rozciągnięta w czasie. Więc osoby, które chcą wziąć udział, no będą miały tą możliwość wzięcia udziału w całości obrad. Te tłumaczenia nie przekonują wszystkich, między innymi nie przekonały dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu profesora Szymona Ossowskiego. W rozmowie ze mną przypomina, że w styczniu tego roku wprowadzono ustawę zakazującą udziału pełnomocników w głosowaniach nad wyborem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni. To brzmi za wiele, ale mam nadzieję, że zaraz uda się wytłumaczyć. Dodaję też, że w przeszłości zdarzało się, że podstawieni reprezentanci byli wykorzystywani do osiągania określonego wyniku wyborczego. No i jaki to ma związek z dziwnymi terminami głosowania? Proszę posłuchać. No i moim zdaniem... To chyba nie jest zbieg okoliczności, że taka zmiana trzy lata temu to były więcej zebrań o innych godzinach. No jest podyktowana tym, że pewnie władze ze swoimi nie zdają sobie sprawę, że trudniej będzie zebrać pełnomocnictwa wśród osób, które fizycznie nie przyjdą, na przykład emerytów i rencistów. Ci, którzy startują, a są z listy to opozycyjnych w stosunku do obecnych władz, zarządów czy rad nadzorczych, mają większe szanse. No i zakładam, że wybór takiego czasu głosowania no jest podyktowany no, taką nieuczciwą rywalizacją wyborczą. No i można powiedzieć, że wszystko w tym momencie jest już jasne, a ten spór relacjonował Szymon Majchrzak z Radia Poznania. I na koniec przypomnijmy jeszcze, że służby po wielogodzinnej obłowie zatrzymały uzbrojonego mężczyznę, który wtargnął, wtargnął na teren jeden z, łódzki, z łódzkich fabryk. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Negocjacje trwały długo i były prowadzone w sposób przemyślany, by doprowadzić do bezpiecznego zakończenia sytuacji. Wszystkie działania były ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy bez narażania życia i zdrowia innych osób. Mężczyzna został zatrzymany. Tak w komunikacie napisała łódzka policja. Dodajmy, napastnik to 42-letni były pracownik zakładu, który w filmie przepracował 14 lat. A według obecnej na miejscu prokurator Marty Stachowiak-Klimaszewski z prokuratury rejonowej Łódź-Polesie, mężczyzna prawdopodobnie dostał się na teren fabryki przez płot. W tej sprawie będzie przesłuchiwany jeszcze pracownik ochrony. A do całego zdarzenia będziemy powracać. A już teraz y, sport w studiu jest Andrzej Grabowski. Hmm, zastanawiam się, czy będzie o wydarzeniach, które są przed nami, czy raczej o tym wydarzeniu. O wszystkim. O wszystkim. Ale zaczniemy od tego, co wczoraj. No troszeczkę musimy o tym siłą rzeczywiście, no czy siłą musimy. rozpędu. Musimy. Tak, bez entuzjazmu, proszę pana, bez entuzjazmu. No, zważywszy na wyniki efekt, to to rzeczywiście bez entuzjazmu. Tak, oczy, oczy, o, znaczy, oczy nie bolały. Właśnie to jest paradoks, że oczy nie, bo nie bolały. Powiedziałem o wyniku, tak, tak, oczy, nie o przebiegu. Oczy nie bolały, ale wynik bolał. To takie trochę przykre, że jak polska kadra wreszcie zaczęła do że grać w piłkę, to dostaliśmy, można powiedzieć, taki oj, rachunek za ostatnich kilka lat takiej indolenscji rachunek za głupie błędy. To też, ale to wydaje mi się, że trochę tak, że karma wraca i trochę do pzp u karma wróciła w postaci tego, że jak już trener dobry i piłkarze grający ciekawie w piłkę... To, to wynik jest... zły. To wynik zły dla odmiany. To zaczynamy. Tym bardziej, że jak wyliczył statystyk TVP Sport Wojciech Frączek, Szwedzi są pierwszą w historii drużyną, która awansowała na mundial, choć w zasadniczej części kwalifikacji nie wygrali ani jednego meczu. Ale tak się tam poukładało, że, że mogli zagrać w barażach. No i tak te baraże przeszli, że wczoraj pokonali Polaków w Solnej. 3 do 2 po golu w końcówce to był finał barażów. Takie mecze bolą, takie porażki bolą, e, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj znaczna część straciła gdzieś szansę na, na ostatni mundial w swojej karierze i, i szczególnie po takim meczu na pewno jest, e, jest duży niedosyt Mówi obrońca Bartosz Bereszyński i kontynuuje Rzadko się spotyka, żeby zespół trenował stałe fragmenty, oni dzisiaj to robili, więc było widać, że to jest ich nastawienie na to spotkanie i, i my doskonale wiedzieliśmy co oni zrobią i tym bardziej trenowaliśmy to i wiedzieliśmy, że tak, tak będą blokować i tak będą strzelać, a strzeli nam z tego bramkę Prezes PZPN-u Cezary Kulesza od razu po meczu zapowiedział, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski trener Urban na ten temat tak. Jeśli drużyna się dobrze prezentuje, drużyna robi progres i tak dalej, to zawsze masz większe szanse na to, że ten kontrakt zostanie przedłużony. Prezes Kulesza był przekonany do tego, że, że idziemy w dobrym kierunku i jest po prostu przyszłość tej drużyny. I tylko pytanie co z Robertem Lewandowskim, który powiedział, że nie jest pewny swojej przyszłości w kadrze, bo kilka spraw.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 W kraju też Lublin i rewanżowy ćwierćfinałowy mecz w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Bogdanka zagra z projektem Warszawa. Tydzień temu projekt zwyciężył 3-1 i teraz by wskoczyć do półfinału potrzebuje wygrać tylko dwa sety. Nie ma co jechać z, z nastawieniem na dwa sety, bo trzeba się przygotować na bardzo ciężki bój. Na pewno Lublin będzie zagrywał u siebie bardzo dobrze. Praktycznie każdy mecz, który pamiętam jaki tam graliśmy, to zawsze była batalia na zagrywce. Z ich strony bardzo, bardzo duża presja, więc musimy się na to przygotować. Mówi rozgrywający projektu Jan Firley ten mecz dodajmy o 18.00. O 18.00 też początek pierwszego finałowego meczu w hokejowej Ekstralidze. Tu GKS Katowice zagra z GKS-em Tychy. Kto wygra cztery razy, ten będzie mistrzem Polski. Z kraju do Maroka na tenisowy turniej na krotach ziemnych w Marrakeszu. Tam dziś Kamil Majszak odpadł w drugiej rundzie. Majszak grał z dużo niżej, notowanym i dużo starszym Argentyńczykiem Trungelintim i przegrał 6-7 i 3-6. Tenisowa wieść też o idzie świątek, jak informuje słynny francuski dziennik Lekip. Nowym trenerem Migi ma zostać Francisco Roig przez kilkanaście lat, drugi trener Rafaela Nadala. Ostatnio już samodzielnie prowadził Matteo Bertiniego i Eme Raducano. Proszę pana pytanie, czy pan coś wygrał w życiu 1229 razy? Bez, bez wątpienia nie. Na pewno? na pewno? Ale tak na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno. LeBron James, natomiast wygrał 1229 meczów w NBA już przez ponad 20 lat swojej kariery. I tym samym pobił rekord Karema Abdulla Jabara, i rekord czasów liczby zwycięstw w NBA. No można, proszę pana. No ale to są nazwiska. To, to są legendy. I tak, wczoraj Lakersi grali i wygrali z Cleveland Cavaliers, czyli też z klubem, w którym Lebron wygrał mnóstwo meczów, 127 do 103, a sam Lebron rzucił 14 punktów, także coś tam od siebie dołożył. A na koniec proszę pana jeszcze Argentyna, proszę sobie wyobrazić. A czego... jaka dyscyplina? Piłka nożna na koniec. To dobrze, to dobrze, czyli e... będzie taka klamra. Klamerka, tak. Nie wiem czy pan wie do czego służy teraz dom, w którym urodził się Diego Maradona. No, zgaduję, że może być na przykład bardzo chętnie odwiedzany przez turystów muzeum. To poniekąd prawda, bo od pięciu lat jest to oficjalnie narodowy zabytek. Ten dom nie należy już do rodziny Maradony, a od miesiąca jego obecny właściciel udostępnia podwórko, to jest w miejscowości na obrzeżach Buenos Aires, Via Fiorito. Ten ogródek udostępnia grupie wolontariuszy, którzy rozpalają grilla i gotują dla sąsiadów to wszystko po to, by pomóc ubogim, a w Argentynie raczej tak za bogato nie jest teraz, więc, więc to się przydaje. Na przykład tutaj jest taki, taki cytat z, z pastora prowadzącego tę prowizoryczną jadłodajnię, że dużo ludzi straciło pracy, więc stają w kolejce i chętnie odbierają jedzenie, które dla nich szykujemy. Także dom legendy futbolu, a tutaj na tym domu, co ciekawe, jest taki nawet napis dom Boga. I teraz pytanie, czy chodzi od jego czy... O tego drugiego. I w Argentynie jest kościół Maradony. I to Czyli takie... od jego. Może być, że od jego jednak. Choć we Włoszech jest takie miasto, gdzie traktują go bardzo podobnie. Troszkę tak. To w takim razie Diego i, i tą legendą argentyńsko-neapolską kończymy. Przypomnę, że informacje sportowe przed chwilą przedstawił Andrzej Grabowski. Dziękuję bardzo.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 Minęła 17.30. Dorota Wojtalczek zapraszam. Na początek Łódź policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę, który nad ranem wtargnął na teren jednej z fabryk. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Funkcjonariusze przez kilka godzin prowadzili z nim negocjacje. Zatrzymany to 41-letni były pracownik fabryki. Prawdopodobnie przeskoczył przez jej ogrodzenie. Na miejscu trwają czynności służb. Prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z takim apelem do Karola Nawrockiego zwraca się minister sprawiedliwości. Dwoje z sześciorga sędziów złożyło przed południem ślubowanie. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od pozostałych czworga, znajdziemy inny sposób, aby sędziowie mogli orzekać, zapowiada Waldemar Żurek. Prezydent chce złamać ten zwyczaj, ale myślę, że prawnicy znajdą na to sposób jeżeli... Nie będzie tego zaproszenia do kancelarii, no będzie złożone to oświadczenie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje. I więc ja myślę, że nie pozostaniemy bezradni, bo państwo nie może abdykować. Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego otrzymało dwoje z sześciorga sędziów, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Ceny paliw na stacjach cały czas będą się wahać, ostrzega minister energii Miłosz Motyka. Szef resortu podsumował sytuację na rynku surowców energetycznych. Jak mówił, przyjęte przez rząd mechanizmy osłonowe są skuteczne. Obniżką akcyzy i VAT-u objęto benzynę i olej napędowy. Pytany o to, co dalej z LPG, minister Motyka zapowiedział, że na razie nie przewiduje żadnych działań, choć nie wyklucza takiego kroku w przyszłości. Podjęliśmy taką decyzję w zakresie tego mechanizmu osłonowego, bo on dotyczy przede wszystkim tych paliw, które ewidentnie są dzisiaj cenowo najdroższe. Na rynku cena LPG po szybkim zakończeniu tego konfliktu liczymy także szybciej jeszcze niż te ceny, czy benzyny, czy diesla spadnie. Ministerstwo Energii pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami branży paliwowej. Najbliższe spotkanie na temat cen paliw zaplanowano na jutro. Nie prosiliśmy o zawieszenie broni, tak władze Iranu odpowiadają na oświadczenia amerykańskiego prezydenta. Donald Trump informował wcześniej w mediach społecznościowych, że, tu cytat, prezydent nowego irańskiego reżimu poprosił Stany Zjednoczone o zawieszenie broni. Tego typu twierdzenia są fałszywe i bezpodstawne, oświadczył rzecznik irańskiego MSZ. -u. Wcześniej Biały Dom informował, że Donald Trump ma wygłosić orędzie do narodu przekaże w nim ważne informacje na temat Iranu. Za 27 minut, godzina 18. Południe w Polskim Radiu 24. I tradycyjnie jak o tej porze na antenie Polskiego Radia 24 przed nami rozmowa dotycząca polskiej polityki. W studiu już jest Paweł Pawłowski, nie jest sam. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Nie jestem sam, wszystko się zgadza. Ze mną w studiu Paulina Matysiak, posłanka niezraszona. Witam, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, a mianowicie wydarzyło się to, że Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, wybrani trzy tygodnie temu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, złożyli dzisiaj ślubowanie wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka sędziów wybranych przez Sejm nie dostała od Karola Nawrockiego zaproszenia na zaprzysiężenie. No i nie ma decyzji, nie wiemy na razie, co prezydent zrobi. I zastanawiam się, co teraz czy czekać na decyzję prezydenta, czy koalicja rządząca powinna jednak zorganizować ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu, przed notariuszem? Ja też tego nie wiem, zupełnie szczerze. I myślę, że zamieszanie, mówiąc delikatnie, z Trybunałem Konstytucyjnym jeszcze długo będzie z nami się ciągnęło. I faktycznie tutaj... Można mieć y, pewnie i uwagi pod adresem kancelarii prezydenta i samego pana prezydenta, że skoro sześcioro, y, sześć osób zostało y, wybranych, y, powołanych przez Sejm, to zaproszenie na złożenie tej przysięgi dostała tylko dwójka, a nie w, y, cała szóstka. Z drugiej strony można też y, popatrzeć w stronę rządzącej koalicji, że przecież bardzo długo zwlekała z wyborem tych sędziów i nie robiła tego na bieżąco wtedy, kiedy pojawiały się wakaty, kiedy sędziowie przychodzili w stan spoczynku. I tutaj jakby rację będą mia będzie miała każda ze stron, która podnosi te argumenty. I niestety najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że nie widać kresu tego, jakby wyjścia z tego swoistego impasu. Myślę też, że dzisiejsza sytuacja związana z przyjęciem y, tej przysięgi od dwóch sędziów pokazuje jasno, że naprawdę potrzebujemy i mam nadzieję, że ta debata przed nami, i ona się odbędzie, y, rzeczowej dyskusji na temat konstytucji. Bo wszystko jest fajnie, jak jest dobrze i nie ma żadnego problemu i kiedy y, to, y, ta koabitacja i Pałacu Prezydenckiego i y, y, rządu przebiega bezproblemowo, Wtedy jakby nie ma się nad czym zastanawiać. Natomiast e, zapisy w konstytucji, zapisy ustawowe są, m, są jasne i tutaj ta dyskusja pewnie przed nami. Jak, Tylko jak my mamy dogadać się w Polsce w sprawie konstytucji, ewentualnych zmian lub doprecyzowania jej, kiedy nie potrafimy się dogadać w sprawie chociażby Trybunału Konstytucyjnego? Myślę, że w wielu sprawach y, różne siły polityczne no mają, y, mają różnorakie zdania. Natomiast y, no myślę, że trzeba po pierwsze próbować. W przyszłym roku będziemy mieli równo dobrze liczę 30 lat od y, y, y, podjęcia konstytucji. Y, no to jest konstytucji konstytucja z 97 roku, tak roku. Tak jest. I myślę, że to jest z jednej strony oczywiście dobra okazja do tego, żeby tutaj upamiętnić to, że, że ta konstytucja już nam y, służy i towarzyszy od lat 30, ale też Aż doskonała okazja. Mówiąc i oka dokonać aktualizacji myślę, konstytucji. Że, myślę, że tak. Natomiast oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, no, na ten moment nie ma co do tego żadnej większości nawet powiedziałabym tak, nie wiadomo, czy w ogóle taka większość po przyszłorocznych wyborach w ogóle się pojawi. A nie wiadomo, natomiast, czy w ogóle ktokolwiek będzie miał większość do stworzenia rządu. Natomiast, dokładnie tak, natomiast to nie jest tak, że dopiero kiedy pojawi się większość, można będzie konstytucję zmieniać, można będzie o niej dyskutować. Są już posłowie, zresztą miałam też przyjemność uczestniczyć w takiej rozmowie z panem profesorem Szczuckim, posłem Szczuckim, który taką dyskusję odbywa, prowadzi na swoich kanałach w mediach społecznościowych i myślę, że to jest naprawdę dobry punkt wyjścia do tego, żeby przeanalizować co się przez te 30 lat sprawdziło, co wymaga jak pan redaktor powiedział, aktualizacji, jak należy pewne sprawy doprecyzować, żeby nie było wątpliwości, co kto robi, za co odpowiada prezydent, za co odpowiada rząd, bo tutaj te role związane z władzą wykonawczą przecie, przecież się w ogóle przenikają i też z tego powodu mamy bardzo często różnego rodzaju Problemy. Na razie mamy kłótnie. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej, europosłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz mówi, że prezydent dopuszcza się deliktu konstytucyjnego i że jest to decyzja polityczna. Co pani na to? No, być może można byłoby y, odwrócić to stwierdzenie i powiedzieć, że rządząca koalicja też dopuściła się deliktu konstytucyjnego, skoro nie powoływała sędziów w czasie, kiedy pojawiały się te wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. No i tak można sobie po prostu y, przyganiać i okładać się takimi argumentami. Pyt jak faktycznie wyjść z tego impasu? Ja nie wiem, jakie plany dalsze, jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejnych sędziów, ma kancelaria prezydenta, ma pan prezydent, czy tutaj absolutnie Na razie nikt be, tego nie be, wie. będzie jakieś rozwiązanie. Tak samo jak nikt nie wie, ja też nie wiem, co zrobi z, z tą sytuacją rząd w Polsce. Podobno mediach. nie jest to zmartwienie prezydenta, tak mówi Zbigniew. W mediach, w mediach przez ostatnie tygodnie pojawiały się bardzo różne historie. Od właśnie wspominanych notariuszy, przez y, złożenie przysięgi przy, przed Zgromadzeniem Narodowym i tak dalej, i tak dalej. Nawet takie historie jak złożenie po prostu tej przysięgi przed Pałacem Prezydenckim, tak gdzieś na ulicy Wykrzyczanej. Y, więc widzimy, że te pomysły są y, bardzo różne i bardzo często też absurdalne. No tak jak większość Polaków, ja się po prostu temu też przyglądam. Przeglądamy się z zaciekawieniem, ale też z pewnego rodzaju troską. Tak samo jak z troską słuchamy i trwogą momentami słów Donalda Trumpa, który mówi, że poważnie rozważa wyjście z NATO. Jeszcze wcześniej szef Pentagonu, Pete Hexet mówi NATO to już nie sojusz. Ja zastanawiam się jak reagować na słowa zarówno prezydenta, jak i ludzi jego administracji. Czy to jest jakiś blew, czy to są słowa rzucone na wiatr, czy to jest poważna deklaracja i musimy brać ją pod uwagę w Polsce. Moim zdaniem, tak jak już wielokrotnie mieliśmy do czynienia, są to słowa, które prezydent Trump bardzo ochoczo wrzuca do debaty publicznej i czasami to wydaje się być jakąś nawet zasłoną dymną po to, żeby uwagę mediów, polityków, komentatorów skupić na czymś, co w ogóle jakby nie ma ku temu żadnych podstaw. Natomiast oczywiście takie stwierdzenia moim zdaniem są po prostu bardzo niepokojące. Przed nami, jeżeli dobrze kojarzę, będzie orędzie pana prezydenta Dziwoce. Trumpa dziś w nocy polskiego czasu, więc być może tam jakieś kwestie zostaną rozjaśnione, czego będzie dotyczyło to, to orędzie i, i z czym dokładnie do narodu amerykańskiego pan prezydent chce wystąpić. Na pewno bym takich słów nie bagatelizowała. Natomiast to też jakby nie jest moment na podejmowanie jakichś kroków, bo mamy do czynienia po prostu z taką, powiedziałabym, wrzutką medialną. Wiadomo, że takie słowa z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych przykują uwagę wszystkich i wokół tego będzie toczyć się dyskusja, a być może to jest właśnie tak naprawdę burza w szklance wody i jakby za, za dwa dni nie będziemy nawet o tym, o tym pamiętać. Tylko no problem polega na tym, że Donald Trump te słowa powtarza już od jakiegoś czasu i ruga swoich sojuszników mówiąc o tym, że powinni zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Chodzi oczywiście o odblokowanie cieśniny Ormus i ja zastanawiam się, biorąc pod uwagę całą debatę publiczną i słowa różnych analityków, że może jednak należałoby z tym Trumpem się dogadać, porozumieć, nie mówić jasnego, nie, nie wesprzemy was, ale jednak niuansować ten przekaz, bo biorąc pod uwagę chociażby to, że sprowadzamy gaz z Kataru, jednak ten konflikt na Bliskim Wschodzie jakkolwiek być może pośrednio uderza w nasze interesy. Znaczy na pewno uderza i z, z tego też względu były na ostatnim posiedzeniu Sejmu podejmowane decyzje związane z, no, z bardzo szybko przeprocedowanym projektem, który ma użyć Polakom i myślę, że nikt tego faktu wpływu konfliktu na nasze codzienne życie nie przekreśla i nie podważa to fakt, jest coraz drożej. Po to była wprowadzona ustawa. Tu przypomnę, że chyba prawie cała większość Sejmowa, Nie pamiętam głosów Konfederacji, oni tam się chyba też przy niektórych ustawach byli przeciwni. No, mówiła jednym głosem, wszyscy jakby wiedzieli, że, że takie rozwiązania osłonowe wprowadzone na określony czas są potrzebne po to, żeby właśnie ulżyć Polakom. No i pytanie tylko, czy to są rozwiązania, które wystarczają, czy nie potrzeba jakichś kolejnych. A no właśnie, kolejne rozwiązania proponuje pani na portalu X, podając przykład Litwy. Pisze pani, patrzę na Litwę i widzę, że spółka przewozowa obniża ceny wszystkich biletów kolejowych na Litwie o 50%. To jest rozwiązanie warte rozważenia również u nas? Myślę, że tak, że należy się przyglądać też tym rozwiązaniom, które wprowadzają inne kraje. To rozwiązanie litewskie jest czasowe, wprowadzone na dwa miesiące, oczywiście bez porównania jest wielkość sieci kolejowej i naszej, i litewskiej. Natomiast należałoby się nad tym pochylić. Ja w czasie, w czasie posiedzenia Sejmu przy dyskusji nad tym projektem przypomniałam y, rządzącym, a w zasadzie Koalicji Obywatelskiej, jeden, w zasadzie jedyny ich postulat y, ze stu konkretów, jedyny transportowy, który dotyczył wprowadzenia zerowej stawki VAT na bilety w transporcie publicznym. Y, ta stawka wynosi 8%, być może należałoby rozważyć, żeby ją także obniżyć, bo przecież mnóstwo, mnóstwo z nas codziennie dojeżdża do szkoły, na studia, do pracy, y, korzysta też z biletów miesięcznych, wsiada do autobusu, wsiada do pociągu. Które są finansowane z budżetu państwa, a budżet państwa zasilany jest między innymi podatkiem VAT i koło się zamyka. Tak, ale no, tutaj z, zdjęliśmy w ostatnich rozwiązaniach stawkę VAT na paliwo, stawkę akty zaobniżyliśmy, oczywiście czasowo i być może warto byłoby rozwa rozważyć takie rozwiązania, też wprowadzone czasowo i sprawdzić jak one działają. To jest oczywiście też zachęta do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Należałoby w ogóle oszczędzać. Pracować, czy wprowadzenie takiego rozwiązania y, w ogóle w polskich warunkach jest możliwe. Na przykład w spółce Poleregio to jest spółka, która co roku przewozi najwięcej y, pasażerów. Są też przewoźnicy samorządowi. Należy pomyśleć jak, pomyśleć jak w ogóle y, y, do czegoś takiego się zabrać. Natomiast no, warto po prostu patrzeć też jakie rozwiązania proponują inne kraje w tej sytuacji, która... No, nie ma znaczenia, po której stronie, stronie granicy jesteśmy, bo na Litwie tak samo te ceny paliw dotkliwe są odczuwane przez, przez Litwinów. Tutaj Myśli mamy pani, żeby rzeczywiście propozycję. to zachęciło nas do przesiadania się, do komunikacji zbiorowej tutaj w tym przypadku tej międzymiastowej w momencie, kiedy i tak mamy obniżone paliw, ceny paliw, więc Polacy natankują, można powiedzieć, na razie jeszcze po starych cenach. Na pewno każdy by to po prostu przeliczył i popatrzył na swój budżet domowy. Takie są po prostu fakty. Jeżeli transport publiczny, w którym w ostatnich czasach notujemy zwyżki, coraz więcej pasażerów korzysta z, z kolei, okazałoby się, że ten transport kolejowy jest tańszy, no to tak, myślę, że wielu Polaków po prostu skorzystałoby z takiej oferty. Natomiast no tu trzeba też podkreślić, że po pierwsze, to nie jest rozwiązanie, które dotyczy, z którego mo mogą, może skorzystać ta osoba. Nie wszędzie ten transport dociera. Mało tego, nie wszędzie mamy uruchomione linie autobusowe. Mówię tutaj o publicznym transporcie zbiorowym, na przykład finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, należałoby takie rozwiązania po prostu wspierać, bo jestem przekonana, że też kreowanie pewnych takich dobrych nawyków, no zostaje, zostanie z tymi pasażerami. Stabilna oferta, dobra oferta, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię czy czasu przejazdu, czy częstotliwości kursowania autobusów czy pociągów, po prostu zachęca nas do korzystania z takiego środka y, transportu. To Widać może apel to... do samorządów jeszcze jakiś, żeby w jakikolwiek sposób namówić ludzi do przesiadania się do komunikacji miejskiej. Tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o dojazdy do pracy, na przykład, nie wiem, darmowe przejazdy na określony czas. Ja myślę, że tutaj należałoby, y, to jest oczywiście sugestia dla samorządowców, y, żeby o tym rzetelnie podyskutować, my musieli wziąć na warsztat jakieś konkretne rozwiązania, konkretne miasto, konkretną gminę. Natomiast do, miasta ze stałą darmową do transportu warto zachęcać. Niekoniecznie te rozwiązania, które wprowadzają darmową komunikację są najlepsze, bo bardzo często za tym idzie też nieodpowiednia, nieatrakcyjna oferta. No tutaj trzeba grać. Jestem przekonana, że pasażerowie podróżni zapłacą za bilet, jeżeli będzie ta oferta dobra i będzie odpowiadała na ich potrzeby, widać to przecież w Warszawie. Tutaj w zasadzie chyba mieszkańcy nie jeżdżą autem, jak nie potrzebują. Są w stanie się dostać wszędzie, czy metrem, czy tramwajem, czy autobusem. No to tutaj mamy wyjątek na mapie, na mapie Polski. Natomiast są oczywiście też miejsca takie, gdzie po prostu to auto jest koniecznością i stąd te rozwiązania, które przyjmowaliśmy w parlamencie. I tu stawiamy kropkę. Paulina Matysiak, posłanka na Sejm. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. 24 pytania, rozmowa polityczna. Za 13 minut godzina 18. Saldo. Magazyn gospodarczy. Przed chwilą w tej rozmowie dotyczącej polskiej polityki mogliśmy usłyszeć o Donaldzie Trumpie i o tym, jak ważne słowa dziś być może wypowie. Okazuje się, że na, na słowa Donalda Trumpa czekają nie tylko politycy, czeka też świat ekonomiczno-gospodarczy. W studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry. Dzień dobry. To czego możemy się spodziewać po Donaldzie Trumpie? Po dzisiejszym, no, dla nas, nocnym orędziu, bo przypomnijmy, że jeżeli chodzi o czas Polski, to wszystko rozpocznie się mniej więcej o godzinie trzeciej w nocy. I na ile te słowa mogą się okazać istotne, ważne dla światowych rynków? Ja tak patrzę na wykres ropy dzisiaj i powiem Ci, Krzysztofie, że ta atmosfera trochę przypomina spotkanie przedmaturalne maturzystów, którzy e, rozmawiają na temat potencjalnych tematów na maturze. I tak, jeżeli ktoś nie przygotował się z romantyzmu i wystarczy, że ktoś rzuci hasło, dawno romantyzmu nie było, na pewno będzie ten temat, to wiesz, nerwowo się robi. Ale ktoś uspokoi, nie będzie średniowiecze na 100%, a ktoś się czuje lepiej przygotowany z tego tematu, no to już te nastroje się trochę poprawiają. Czyli wracamy do Bogu Rodzicy na przykład. Na przykład. I, I słuchaj, ta sytuacja wygląda w tej chwili dokładnie tak samo, bo ja powiem na przykładzie ropy Brent, jak układał się ten wykres. Przed godziną 8 rano ta ropa była bardzo droga, najdroższa dzisiaj, bo w którymś momencie kosztowała nawet 106 dolarów za baryłkę. Potem, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że ta wojna z Iranem zmierza do końca, że prawdopodobnie na ten temat będzie mowa, no to wtedy ten wykres zaczął spadać dość mocno, bo do 99 dolarów. Zobacz, potężna różnica, tam w którymś momencie nawet 5-6%. Ale to przepraszam, bo tu się pojawia tak naprawdę jeden, jedyny wniosek. To wszystko, o czym mówisz, to jest prawdziwy raj dla spekulacji. I Ale oczywiście i to widać też na tym wykresie, bo potem, wyobraź sobie, podbiło znowu cenę ropy do 104, potem ona spadła do 101 i... I Czyli jednego dnia, dnia można i... kilka razy zarobić. Zdecydowa na samym. I stracić. Albo stracić, I to I był zależy, taki jak moment obstawiasz. mniej więcej po godzinie 14, powiem ci, kiedy w ciągu dwudziestu kilku minut y, tamte wahania w górę, w dół, w górę, w dół sięgały jednego dolara. To na ropie, jeżeli ktoś spekuluje, to to jest pożywka nieprawdopodobna. I stąd y, różnego Przy jednym rodzaju... dolarze. Tak, przy jednym mhm. dolarze. E, i teraz wyobraź sobie, że Donald Trump oczywiście w tajemnicy nie trzyma wszystkich faktów, bo przekazał dzisiaj w wywiadzie dla agencji Reutera, że podczas wieczornego orędzia do narodu powie, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. To jest pierwszy taki punkt, który może się pojawić na tym orędziu. Ale tutaj ręki patrzą bardziej w stronę Iranu i zapowiedział, że Stany Zjednoczone dość szybko opuszczą Iran. I chwilę potem, jak pojawiła się taka informacja, rzeczywiście widzieliśmy pewne odprężenie na rynkach. To bardzo fajnie się patrzy, powiem Ci, na wykresy, kiedy zerkasz jednym okiem na depeszę, a drugim okiem na yy, wykres. Yy, ale oprócz tego prezydent Trump poinformował dzisiaj, tylko, że to w zupełnie innym źródle, bo w swoim źródle, w serwisie True Social, że prezydent nowego irańskiego reżimu poprosił Stany Zjednoczone o zawieszenie broni. Amerykański przywódca oznajmił, że rozważy to, gdy cieśnina Ormus będzie otwarta. I wolna to już kolejne Kolejna wersja, jeżeli chodzi tak naprawdę o te plany i zamierzenia, Bo które i dotyczą. Irańczycy przedstawiają to Troszkę inaczej. E, troszkę, tak, troszkę no. bardzo. <głos> Ale o, oczywiście ja jestem przekonany, że świat finansów i świat rynków, świat analityków nie będzie spało o godzinie trzeciej w nocy i będzie śledził każde słowo. Ja jestem bardzo ciekawy, ile będzie kosztowała ropa, na przykład jutro około godziny piątej, szóstej rano, bo to też będzie taki miernik siły rażenia wypowiedzi Donalda Trumpa. No to jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście mówimy, możemy mówić o tej wielkiej polityce, mm -hmm. zastanawiać się co powie Donald Trump, jak to wpłynie na rynki, tylko tyle, że to jak odbiorą to rynki, później będzie miało bardzo konkretne przełożenie również na nasze portfele i nasze wydatki. Bo to już nie chodzi tylko o to, ile będzie kosztować paliwo na stacjach benzynowych, ale również o to, że to paliwo w zależności od tego, ile będzie kosztować, będzie wpływać na ceny ubrań, jedzenia, absolutnie na wszystko. Oczywiście i dlatego ten program CPN jest ważny z punktu widzenia nie tylko kierowców, ale także nas, nas konsumentów. I są głosy ekonomistów, że rzeczywiście ten program może hamować inflację w pewnym stopniu. Ciekawe jest to, że mechanizmy, które zostały wprowadzone są bardzo pozytywnie oceniane. Oczywiście w tej chwili przez rząd. Rząd się chwali, że są one bardzo skuteczne. Podkreślił to minister energii Miłosz Motyka, który podsumował obecną sytuację na rynku paliw w Polsce. Minister energii zaznaczył, że obecnie nie ma ryzyka przerwania łańcucha dostaw surowca do Polski. To jest bardzo ważne. Ważna informacja, o tym jeszcze za chwilę powiemy i nie przewiduje ograniczeń w dostępie do paliwa na stacjach benzynowych. A mówiąc o działaniach osłonowych, rządu minister Motyka zaznaczył, że mamy do czynienia z największym od 50 lat kryzysem paliwowym na świecie, a sytuacja na rynku paliw jest bardzo dynamiczna, co widać na przykładzie wykresu, o którym opowiadałem, a w związku z tym ceny za benzynę i olej napędowy cały czas będą się wahać. Posłuchajmy pana ministra.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 No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo to co zaproponował rząd jest dobrze odbierane, być może rzeczywiście jest w stanie realnie wpływać na poziom inflacji, no tylko tyle, że te niższe ceny paliwa w Polsce sprawiły, że do Polski bardzo chętnie zaczęli przyjeżdżać paliwowi turyści, chyba możemy użyć takiego określenia, tak. z Czech, ze Słowacji, szczególnie z Niemiec, bo mhm. tu bardzo mocno widać różnice w cenach. Minister energii podkreślił, że rząd monitoruje to zjawisko tej tak zwanej turystyki paliwowej na stacjach benzynowych zlokalizowanych w pobliżu polskiej granicy, czyli to są te województwa ościenne, powiaty ościenne. Posłuchajmy, bo jest to też ciekawe spojrzenie. Mamy w zanadrzu przeanalizowane dokładne mechanizmy, jak możemy zainterweniować w przypadku zaistnienia tego problemu, który może dotyczyć braku paliwa przy niektórych powiatach, przy niektórych stacjach.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 I teraz bardzo ważna informacja, bo tak niektórzy mówią, że finansujemy paliwo Niemcom, Czechom czy Litwinom, ale tak na dobrą sprawę, dzisiaj rozmawiałem na ten temat w naszym studiu z panem Dawidem Czopkiem, który zajmuje się rynkiem paliw od wielu, wielu lat, obecnie to zarządzający Polaris FIS i on powiedział takie jedno zdanie, że paradoksalnie, wbrew obiegowej opinii, taka turystyka paliwowa jest bardzo dobra także dla naszych finansów publicznych, które są uszczuplone, przez całą akcję. Dlaczego? No wyobraź sobie, że Niemiec zamiast zatankować na swojej stacji i zapłacić akcyzę w Niemczech, zapłacić tak zwany Merwersteuer, czyli podatek VAT niemiecki w Niemczech. To on przyjeżdża do Polski, i on nie dostaje niczego w prezencie, tylko ten podatek, co prawda zaniżony do 8% i tą niższą akcyzę musi zapłacić, a te pieniądze trafiają do e, skarbca. E, no dobrze, ale, do ale jest inne no ale bo mhm. to, że właściwie w jakiś mierze zarabiamy na tej dodatkowej benzynie sprzedanej Czechom, Słowakom Niemcom, tak. to wielki plus. No ale z drugiej strony pojawia się gdzieś pytanie dotyczące zapasów no i tego, na ile rzeczywiście te dostawy, które będą nadchodzić w kolejnych dniach, tygodniach, będą w stanie na bieżąco te braki, czy też te, te sprzedaż zupełnie. to jest to balansowanie, bo z jednej strony faktycznie mamy do czynienia z potężnym kryzysem paliwowym, ale jak zapowiada i zapewnia minister energii, jak zapewnia premier, te dostawy są bezpieczne, te łańcuchy dostaw są zabezpieczone w pełni i dopóki nie ma zagrożenia, no to nie ma też powodu, aby stawiać szlaban na stacjach paliw dla kierowców z innych krajów i Wydaje mi się, że w momencie, w którym takie zagrożenie by się pojawiło, natychmiast jakieś rozwiązania zostaną wprowadzone. E, jeszcze o paliwach? Tak, tak, tak. No to w takim razie pytanie... Być może już nasz odpowiedź, pełna ile, ile jutro, tak ile jutro będziemy płacić za paliwo. I to jest komfort tych cen maksymalnych, bo możemy odpowiedzieć na to pytanie. Zgodnie z decyzją resortu energii cena maksymalna benzyny 95 wyniesie jutro 6 zł i 23 grosze, a zatem o 2 grosze więcej niż dzisiaj. 98 6,84. Czyli warto zatankować przed północą, tak? Tak, ale wiesz, różnica chyba nie będą. Nie będą duże. duże i też zauważyłem na niektórych stacjach, że niektóre stacje też stosują różnego rodzaju rodzaju obniżki o kilka groszy, a zatem możemy jeszcze nie tej ceny maksymalnej. Tak. tak. Mhm. I olej napędowy jeszcze podam, bo to jest też sporo kierowców diesla mamy. Olej napędowy 7,65 za litr, a ustalenie maksymalnej ceny paliw, przypomnijmy, jest jednym z elementów rządowego programu CPN, na który składa się także wspomniana obniżka VAT i akcyzy na paliwa. No i w takim razie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo szybkie spojrzenie na wykresy i na Tak, wyniki. bardzo, bardzo, bardzo zielono. Wszystkie indeksy w Polsce zyskują i to zyskują ponad 1%, niektóre prawie 2%. A jeżeli chodzi o waluty za 1,368, za 1,428. No i pytanie, czy w związku z tym, co wydarzy się już jutro o trzeciej w nocy, te kolory zaczną się nad ranem zmieniać, ale tego nie wiemy, sprawdzimy to jutro. Tak jest. Bardzo dziękuję, Marek. Dziękuję tak. bardzo. Saldo, magazyn gospodarczy.